Witam serdecznie w serwisie Tyflo Podcast. To jest wpis, a właściwie podcast tak zwany testowy, żeby w ogóle sprawdzić czy wszystko będzie działało, czy dźwięki, które będę zamieszczał będą publikować się prawidłowo. Jeżeli tak, to już w kolejnym odcinku zamieszczę stosowne informacje odnośnie tego jak dołożyć do tego serwisu swoją cegiełkę, w jaki sposób można publikować tu własne podcasty. Póki co dziękuję i pozdrawiam serdecznie.